Można jeszcze wziąć Eben Hazer jako obraz Wieczerzy Pańskiej, która z jednej strony jest spojrzeniem wstecz na dokonane dzieło zbawienia i z zapewnieniem też kontynuacji tego dzieła w naszym życiu. Kiedy łamiemy chleb i błogosławimy kielich wina, to z jednej strony wspominamy cierpienie, śmierć, grób, stanie i chwalebne w niebo wstąpienie naszego Pana. Ale to nie wszystko. Wiemy, że to dzieło zbawienia Dzisiaj dokonuje się również przez nieustannie trwającą arcykapańską służbę naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jak również poprzez posługę i cierpienie Bożego Kościoła. Tak jak apostoł Paweł pisał w wielu swoich listach o tym cierpieniu, które on musiał znosić, aby dopełnić dzieła cierpienia Jezusa Chrystusa. Nie jakoby czegokolwiek brakowało w cierpieniu Pana Jezusa. Nie jakoby dokładając do Jego dzieła, gdyż to jest doskonałe. Ale w realizacji tego dzieła zbawienia w realizacji i głoszeniu Słowa Bożego Kościół nadal współuczestniczy w cierpieniu Chrystusa I to nasze cierpienie To cierpienie Kościoła Jest częścią ceny Jaka musi być zapłacona za zbawienie dusz Iluż to misjonarzy, iluż to braci, sióstr Narażało i naraża i poświęca swoje życie aby dotrzeć do ludzi z Ewangelią. I już to ludzi cierpiało i cierpi ze względu na Ewangelię, aby dotrzeć, aby ludzie mogli słyszeć, aby mogli być zbawieni. A więc wieczerza pańska jest tym patrzeniem wstecz, wspominaniem tego, co zostało dokonane, jak również patrzeniem na to, co ma teraz miejsce i na to, co przed nami. Ten chleb i kielich również symbolizują naszą obecną jedność z Panem Jezusem, jak również naszą jedność ze sobą wzajemnie, w Jego ciele, jakim jest Kościół. A to czytamy, że członkami jedni drugich jesteśmy i związani ze sobą jesteśmy przez Chrystusa. Należąc do Niego, należymy też do siebie wzajemnie. Jesteśmy częścią jednej i drugiej. Uczestnicząc w tej pamiątce Wieczerzy Pańskiej, utożsamiamy się z Nim w nadziei, iż tak jak nam pomógł do tej chwili, taki w nadchodzących dniach będzie z nami. Udzielając nam łaski wiernego podążania za Nim zwycięstwa we wszelkich pokusach i owocnej służby dla Jego chwały. Kiedy mamy ten chleb i pijemy z tego kielicha, patrzymy wstecz na Jego pamiątkę, ale również coś dzisiaj, o czymś dzisiaj świadczymy. Mówimy jedni przed drugimi należą do Jezusa. Jego jego ciało, kościół to również ja. Jestem częścią Chrystusa. Tak jak ten chleb, który symbolizuje Jego ciało, za chwilę stanie się częścią mojego ciała. Taki ja samego siebie oddaję w posłuszeństwo Chrystusowi. Ten kielich wina, który pijemy, świadczy o Jego przelanej krwi. Ale również. I dzisiaj pijąc tego kielicha świadczymy, Jego krew ma dzisiaj moc zmazać wszelki mój i Twój grzech. Czymkolwiek splamione jest moje i Twoje serce, może być to zmyte, gdyż krew Jezusa Chrystusa ma moc oczyścić nas od wszelkiego grzechu, dać nam doskonałość, doskonałą sprawiedliwość. Dlatego nikt z nas nie musi opuszczać takiego miejsca zgromadzenia, gdzie łamie się ten chleb i pije się ten kielich z poczuciem winy, z którą człowiek przyszedł albo która zrodziła się w jego sercu, słuchając Bożego Słowa. Oto i dzisiaj jest dzień łaski. Oto i dzisiaj jest dzień zbawienia. Patrząc wstecz na to, co Chrystus uczynił i czego dokonał aż do dzisiaj, możemy dzisiaj doświadczyć Jego łaski. I możemy patrzeć w przyszłość z nadzieją, że będzie nas dalej prowadził, że będzie nas, nas zachowywał i nikt i nic nas nie wyrwie z Jego ręki. Że nic nas nie oddzieli od miłości Bożej, która jest w Jezusie Chrystusie. Pochylmy nasze głowy i chciejmy z wdzięcznością wspominać Jego śmierć. Z wiarą brać ten chleb i bić tego kielicha dziękując i wielbiąc naszego Pana. Drogi Panie Jezu, jakże wdzięczni jesteśmy za Twoje przyjście na tą ziemię, za gotowość, by stać się jednym z nas, gotowość, by cierpieć tak liczne przeciwności, hańbę, bolesną śmierć, cierpienie, które trudno jest nam zrozumieć, które trudno jest nam wejrzeć, cierpienie Twojej duszy, gdy grzech całego świata został na Ciebie złożony by nasze nieprawości, nasze zło Ciebie obciążyło i w nasze miejsce umierałeś, oddając swoje życie w miłości do nas. Dziękujemy Ci. Dziękujemy, kochany Panie. Dziękujemy za to, że pozwoliłeś by Twoja święta krew Uwała, podpowiedź. Dziękujemy, kochany Panie, że to wszystko, o czym myślimy, patrząc wstecz, nie dotyczy tylko przeszłości, ale dzisiaj dla każdego z nas jest źródłem nadziei, jest źródłem ufności źródłem pocieszenia, że tak jak przychodzimy do Ciebie niedoskonali, możemy otrzymać Twoją doskonałość, dlatego, że Twoja łaska jest dzisiaj świeża i nowa. I my możemy dalej być częścią Twojego dzieła na tej ziemi. I my możemy, Panie, z Tobą cierpieć, aby też z Tobą być uwielbionymi. I my możemy znosić pochamienie ze względu na Twoje imię. Aby Duch chwały spoczywał na nas. Abyśmy mogli doświadczyć tego błogosławieństwa, jedności z Tobą i mocy Twojej, objawiającej się w nas, kiedy jesteśmy gotowi prawdziwie być Twoim imieniem. Prosimy, kochany Panie, byś błogosławił teraz ten chleb, który łamiemy na Twoją pamiątkę Twojego ciała, wydanego za nas. byśmy Panie, biorąc tego chleba prawdziwie, szczerze mogli świadczyć o naszej ludności z Tobą i naszej gotowości, by z Tobą chodzić, by z Tobą cierpieć, by Tobie też wiernie służyć. Panie, byśmy mogli za Pawłem powtórzyć: Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Moje obecne życie jest życiem wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Daj Pani, by te słowa były prawdą w życiu każdego z nas, którzy sięgają po ten chleb. wina, drogi Panie, który przypomina nam o Twojej świętej krwi, przelanej za nasze grzechy, za nasze nieprawości, za nasze przewinienia. To wszystko, czym obraziliśmy Ciebie, to wszystko, czym zawiedliśmy Ciebie, to wszystko, w czym chybiliśmy Twego celu dziękujemy, że nie musimy żyć pod ciężarem naszych win, żyć w obawie, przed śmiercią, przed sądem, przed gniewem. Ale kiedy korzymy się i wyznajemy nasze grzechy, wiemy, że jesteś wierny i sprawiedliwy i odpuszczasz nam nasze grzechy i oczyszczasz nas od wszelkiej nieprawości. Jakże błogosławiony jest stan człowieka, któremu odpuszczono grzechy i których grzechów którego grzechów i nieprawości już się nie będzie wspominać. Dzięki Ci, dzięki Ci, drogi Panie, za moc Twojego przebaczenia, że nie jest to ofiara, która tylko przykrywa nasz grzech, ale która smazuje go, usuwa go. Dzięki Ci, dzięki Ci za moc Twojej krwi. Dzięki Ci, Panie, dzięki Ci, jaką łaską od Ciebie jest danie nam czystego serca czystego, swobodnego sumienia tej chwalebnej radości dzieci Twoich, którym odpuszczone są grzechy o Panie dajmy to błogosławieństwo było udziałem każdego na tym miejscu byśmy radowali się i weselili z przebaczenia naszych grzechów z uwolnienia z bezprawnych więzów z mocy nowego życia które dajesz dotykaj nas Panie i teraz usilaj nas uzdrów chore ciała, prosimy okaż swą łaskę i moc, kiedy wspominamy Twoje dzieło zbawienia gdzie rozprawiłeś się z grzechem i jego konsekwencjami dzisiaj możemy doświadczać tej mocy przyszłych wieków daj nam i teraz doświadczać Twoich błogosławieństw Panie niechaj nie będzie to pusty obrządek ale błogosławiony czas bliskiej komunii, bliskiej społeczności z Tobą. Prosimy. Wylewaj na nas i teraz swoją łaskę. Prosimy.